Słuchajcie, właśnie odkryłem e, fenomen podcastingu. Jest e, późny, późna noc. E, z, z 25 na 26 bodajże e, grudzień. Słuchajcie, ja kiedyś oglądałem taki świetny e, serial. Chociaż nie do końca, ale tam, nie może nie, jak to się nazywało? To chyba był przystanek Alaska, gdzie facet miał własną rozgłośnię radiową. I zawsze chciałem mieć tak, kurde, fajnie. Facet sobie gada do, na przykład, tysiąc, na ty no, tysiąc odbiorców. To mówi do tysiąca ludzi. Ma własne radio, prawda? Ja teraz sobie zrozumiałem, że jaki jest zajebisty zajebistą rzeczą jest podcasting. Słucham mnie 14 osób, ale ja mam też własne swoje właśnie takie radio, prawda? I mogę do was mówić co chcecie i tak będziecie tego słuchać, bo jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to znaczy, że mnie słuchacie. I właśnie spełniło się moje marzenie. Mam własne radio. Takie można powiedzieć. Nie, niekoniecznie na żywo, ale słuchacie mnie. I to jest zajebiste. Hej. Właśnie moja żona się obudziła. Staram się mówić bardzo po cichu, bo jest bardzo, bardzo późno w nocy. I palam sobie papierosa przy kominku, chociaż rzuciłem palenie. Doznałem olśnienia. Podcasting jest niesamowitą rzeczą. Kogo w ogóle obchodzi to, że uszczeliłem okna? Kogo w ogóle obchodzi to, że coś tam zrobiłem? Nie wiem. Nikogo tak naprawdę. Ale dlaczego tego słuchacie? Nie mam pojęcia. A świetne jest to, że marzenia się spełniają. Ja zawsze chciałem być takim radiowcem, który mówi coś do ludzi, jak właśnie chyba wodać, że w serialu przystanek Alaska. I mówię to do wszystkich czternaściorga słuchaczy, którzy ściągnęli mój pierwszy odcinek kompotu. Ej! Jest super. Będę nadawał. <gryw> Dobra, kończę, bo ludzie się budzą.